Program Trzeci Polskiego Radia, lany poniedziałek, 6 kwietnia, minęła 11. Agnieszka Drost, zapraszam na serwis Trójki. 16 osób zginęło w wypadkach od piątku, policja podała nowe dane. Niemal w całym kraju obowiązują ostrzeżenia przed silnym wiatrem, mocno mawiać do wieczora. Serbskie służby nie znalazły dowodów na udział Ukrainy w próbie sabotażu gazociągu transportującego rosyjski gaz na Węgry. Od piątku do niedzieli na polskich drogach doszło do 152 wypadków, w których zginęło 16 osób, a blisko 190 zostało rannych. Jak informuje policja, najbardziej tragicznym dniem był Wielki Piątek, gdy w wypadkach drogowych zginęło 9 osób.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 Ostatni dzień świąt wielkanocnych. Policjanci spodziewają się fali powrotów. Bezpieczeństwa na drogach pilnuje większa niż zwykle liczba funkcjonariuszy, którzy oprócz kontroli i prędkości zwracają szczególną uwagę na stan techniczny pojazdów i sposób przewożenia pasażerów, zwłaszcza dzieci. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed silnym wiatrem na północy województw pomorskiego i zachodnio zachodniopomorskiego. Porywy wiatru mogą sięgać 85 km na godzinę, a RCB apeluje, by nie przebywać ani nie parkować pod drzewami. Dodatkowo ostrzeżenia IMGW przed wiatrem obowiązują w sumie w 13 województwach. Wiać ma aż do wieczora. Na Lubelszczyźnie od rana odnotowano już ponad 230 interwencji związanych z silnym wiatrem, mówi zastępca komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie Michał Badach.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 W wielu powiatach ze względu na uszkodzone linie energetyczne mogą występować problemy z dostawami prądu. W amerykańsko-izraelskim ataku zginął szef wywiadu Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, generał Majid Hademi. Jak wynika z oświadczenia opublikowanego przez Irańską Agencję Informacyjną, Hademi zginął w porannym ataku powietrznym. Hademi objął stanowisko szefa wywiadu po zabiciu jego poprzednika przez Izrael w czerwcu zeszłego roku. W oświadczeniu Korpusu napisano, że Hademi odgrywał ważną rolę w irańskim wywiadzie i aparacie bezpieczeństwa przez prawie pięć dekad.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 Władze poinformowały o znalezieniu materiałów wybuchowych przy gazociągu Balkan Stream na swoim terytorium. Przemysław Lis, Polskie Radio. Opozycja na Węgrzech uważa, że incydent może mieć związek z kampanią wyborczą przed zaplanowanym na przyszłą niedzielę głosowaniem. Ten problem wraca przy okazji każdych świąt. Nadmiar jedzenia. Zamiast wyrzucać, warto podzielić się z innymi. Jeśli nie mamy z kim, to niezjedzone potrawy można zostawić w specjalnych lodówkach, czyli w jadłodzielniach.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 Pochmurno z przelotnymi opadami deszczu, na północy deszczu ze śniegiem i krupy śnieżnej, na wschodzie możliwe burze. Do tego będą też rozpogodzenia. Ciągle mocno wieje. Na termometrach w Subałkach i Zakopanem dziś 7 stopni, w Gdańsku 8, w Poznaniu, Warszawie, Rzeszowie i Krakowie 11, a we Wrocławiu 13. Autopromocja.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 Raz, dwa, bo Valerino to dba Na noc weź Walerin Sen żeś zacznij nowy dzień Suplement diety Walerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu Zawiera naturalne składniki i uzależnia. Walerin Sen, zdrowa dawka snu Wyciąg z ziela melisty wspomaga odprężenie Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu Aflofarm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 Żegnamy reklamy. 64. Urodziny Trójki. Kocha, lubi, szanuje. Kocha. 8,5 minuty po 11. So co Matthew i Momoko. Na początek trzeciej godziny polecamy się do dwunastej Krzysztof Sagan, Anna Lalka i Michał Nogaś, a za kilka minut wrócimy do spotkania z Martą Lipińską. Program Trzeci Polskiego Radia. Apollo control Houston 2 uh, minutes 50 seconds away from time of LOS now. Our distance away from the moon 460 nautical miles. Velocity 7417 feet per second. control uh, we're standing by there's a certainly a great deal of anxiety at this moment we acquire at uh, 36 minutes uh, so at uh, 68 hours uh, 55 minutes continue to monitor this is Apollo control and continue to monitor the loops here in Mission Control uh, for our go-no-go no go decision. One minute uh, 30 seconds away now from loss of signal. Our distance away from the moon now Go. So The uh, loss of a signal uh, with Apollo 8 at uh, 68 hours, uh, 58 uh, minutes, uh, 45 seconds. We will watch with continuing interest the AOS clock here in mission control. They're traveling over the backside of the moon now. Our velocity reading here, 7777. Uh, feet per second. Now we're in our period of longest wait, continuing to monitor. This is Apollo Control, Houston. Control, Houston, uh, we've acquired signal, but uh, no voice contact yet. We're standing by. We're looking at engine data, and it looks good. Uh, tank pressures look good. Apollo 8, Apollo 8, this is Houston, Houston. Over. Roger, Houston, we read you last clear. How do you read us? By, We've got it, uh, we've got it. follow 8 uh, now in in lunar orbit. Uh, there's a cheer in the, this room. Uh, this is Apollo Control Houston, uh, switching now to the voice of Jeff Lovell. W grudniu 1968 roku James Lowell powiedział do Houston, że wrócili. Znów ich słychać. Okrążyli Księżyc i sygnał wrócił. To była misja Apollo 8, a teraz Artemis 2. dziś w nocy. Z poniedziałku na wtorek. Utraci łączność 16 minut przed pierwszą polskiego czasu. I jeśli wszystko się powiedzie, a się powiedzie, to odzyskają łączność z nami z Ziemią o 1.25 we wtorek. Po tylu latach, człowiek znów pojawi się po stronie ciemnej księżyca. No. Ciarki. To dzisiaj w nocy. A my wracamy do spotkania z Martą Nipińską. Trójka. A mieliście świadomość, czy mieli państwo świadomość, tutaj w tej gromadzie, tworząc pana Słuka, przecież to słuchowisko pojawiło się w trudnym dla Polski okresie. Mm -hmm. I jakoś mm -hmm. Janczarski Markuszewski, państwo oboje, próbowaliście to obchodzić. Mm -hmm. To był i jest Humor wysublimowany, mm -hmm. nie estradowy, jednak mm -hmm. trafiający do inteligentnego tak. słuchacza. Tak. Mieliście Państwo świadomość tego jednak bycia pod prąd, trochę tej rzeczywistości, szalej? Nie. To znaczy, może tak i było, ale ponieważ dopóki nie rzucali nam kłód pod nogi, tośmy nie zwracali na to uwagi. Po tym przyszedł czas taki, przyszła taka szefowa tej trójki, nie będę rzucać nazwisk, gdzie nam to zdjęto. Nie mogliśmy tego nagrywać. To wróciło pod dłuższej, dłuższej przerwie. Wszystkośmy wiedzieli. Wiedzieliśmy, kto jest naszym przeciwnikiem, kto nas lubi, kto nas nie bardzo lubi i dlatego zdejmował to. I z takich powodów, o których pan powiedział właśnie, że troszkę było Poprzek. Czyli partyjniactwo zwyciężało, tak, tak? Tak, jednak było i tak przecież. A jakże? A jakże? A co pani zdaniem ma wpływ na to, że, no sam to wiem z własnego doświadczenia, ledwie mm -hmm. kilka dni temu ogłosiliśmy na antenie, że pan Sułek wraca i będzie znów do słuchania w Trwice. tak? i kolejne pokolenia się cieszą. Co tak? stanowi o ponadczasowości tego tak. słuchowiska i tych tekstów? Tak. Niech pani mi wyjaśni. Skąd się to bierze? To właśnie nie można tego tak rozdrabniać na takie kawałeczki. To wszystko razem się kumuluje w taką całość, a nie inną ponadczasowość tego dowcipu. To jest tak jak trudno by było opowiedzieć o kabarecie starszych panów. Dokładnie dlaczego to takie wspaniałe, dlaczego to jest tak uwielbiane i to jest tak cudowne. To jest na co się składa z tych wszystkich kawałeczków na całość bardzo dużo rzeczy i to właściwie trudno byłoby mi teraz to wszystko wymienić i przechwałka by była w tym z mojej strony i zachwyt i umiejętność aktualizacji wszystkiego. No wszystko to razem złożyło się na taką, a nie inną całość i dlatego to jest tak lubiane. No dobrze, ale gdybym panią jednak y, przekonał do tego, żeby jedna przechwałka się pojawiła mhm. i gdybym poprosił o wskazanie takiej jednej rzeczy, jednej cechy, mhm. bez której Eliza by nie funkcjonowała, gdyby to nie była pani, to co mhm. by to było? No na przykład, że ona w gruncie rzeczy była elegancka i bardzo ładnie mówiła po polsku. I w odróżnieniu od Słuka po prostu była osobą z pochodzenia arystokratką i mimo czasem jednak burowatości swego ukochanego zachowywała się z wielką klasą. Coś, czego właśnie coraz rzadziej można było spotkać wśród żyjących obok nas obywateli i to mogło zachwycać jednych. Jeśli idzie o Słuka kochanego, bliskie było pewne ludziom, Którzy bardzo niechętnie chodzili na różne lekcje w szkole podstawowej. Było to, że on też jest taki głupi, że nie zdaje z klasy do klasy i ma wielkie trudności z uczeniem się. Też był bliski pod tym względem jakiejś części ludzi. To, że byli w gruncie rzeczy bardzo... Biednymi ludźmi, bo jak on jadł chleb z masłem i z cukrem, to, to był smakołek jedyny właściwie, na który było go czasem stać. To też jakoś przybliżało pewnym ludziom to, żeby też w dzieciństwie coś takiego mieli. Zaraz dam panu ten chlebek z cukrem, a mówię, oj nie ma już cukru, już nie ma. Okazuje się, że pan słowek cały zjadł. Sam jeden, nie pomyślało pani Elidzie. To jednak musiała być miłość ponad wszystko. Tak, no i przywiązanie już w końcu. I to prowadzi mnie do kolejnego pytania. Czy pani, mimo wchodzenia tylko w tę rolę, raz w tygodniu, miała takie momenty, kiedy jednak potrafiła z tą kobietą szczerze oddaną współodczuwać? <śmiech> Ależ pan mi mądre rzeczy każe przemyśliwać. <śmiech> Nie wiem, nie wiem. Ja też przecież byłam kiedyś głupsza i, i, i też nie zastanawiałam się tak bardzo nad tym, co ja robię. Czy ja czytam właściwą literaturę i właściwe role gram. Nie, no to. Ale tak. ona całe życie dla niego poświęciła. No pani jednak zmądrzała, prawda? <głosy> Czy ja wiem? <głosy> no. <głosy> no nie wiem, nie wiem. <głosy> Które ze spotkań z panem słukiem, czy myśli pani, że jest pani w stanie wskazać taki odcinek, albo takie sceny z waszego słuchowiska, które na zawsze z panią zostaną? Takie, które by pani w nocy, o północy potrafiła zagrać? Nie, i bym się strasznie na przykład bawiła i śmiała się na przykład. Był taki odcinek, było takie jedno spotkanie, kiedy nawalił im telewizor w domu i się okazało przy badaniach pana słuka, że coś nie działa, antena tak jak trzeba. I on Postanowił jednak wypróbować panią Elizę jako antenę i ją wystawił za okno. I okazało się, że dobrze gra wtedy telewizor i ona tam musiała tkwić. Widzi pan dalej się śmieje i po prostu to był tak wspaniały odcinek, że, że, że nie mogę o nim zapomnieć, ale ona dzielna wisiała za tym oknem i bardzo dobrze wtedy odbierał telewizor. Co nam to mówi o talencie i poczuciu humoru Jacka Janczarskiego teraz? On miał rzeczywiście rozwinięte bardzo poczucie humoru i takie właśnie, jakie ja lubię i wymyślał różne takie rzeczy. Właściwie nie ma nikogo takiego drugiego. Nie spotkałam więcej, kto by mi, kto by mi tak dogadzał w tym poczuciu humoru właśnie, żeby mnie tak bawił, jak to czytam albo nawet jak oglądam. Pani to znowu trudna sprawa i coś do przemyślenia. O Jezu. Niech się pani bowiem. nie mówi, że mądy. Bo to ważny temat jest w naszych czasach. No to jest mm -hmm. już kilka dekad później. Czy mimo wszystko w działaniu pani Elizy była jakakolwiek myśl feministyczna? Nie. <śmiech> nie. Czyli poddała się patriarchatowi w całości, Tak, tak. tak. I była szczęśliwa. I są takie kobiety? Są. Rozumie to pani? Nie. Coraz krótsze odpowiedzi nam wychodzą. Nie, ale prawdziwe, no to jest ważne. A myśli pani, że gdyby dało się wymyślić coś takiego, takie przeniesienie się w czasie, żeby teraz w 2026 roku pani mhm. Eliza i pan Słurek jeszcze mogli nagrywać te słuchowiska, mhm. To tematyka by się zmieniła, czy dalej by to było tylko o miłości w tym rozpędzonym i takim bardzo podzielonym świecie? Ja myślę, że Jacek był, gdyby on to pisał dalej, on był nastawiony jednak na taki sposób opowiadania o tej parze, że on się chyba nie mieszał i nie plątał w taką codzienność zwyczajną i taką jakby polityczną trochę. On unikał tego. Może go to nawet tak nie, nie interesowało bardzo jaka, pewna abstrakcyjność tego wszystkiego, co on wymyślał. Czyli wy byście się odnaleźli? Pewnie tak, pewnie tak. Tylko może dzisiaj zamiast być anteną byłaby pani bezprzewodowym jakimś takim internetem, którego by trzeba było albo algorytmem, <grytmem> który by się wystawiało za okno albo na klatkę, żeby no, żeby, dobrze żeby lepiej działało. Tak. Tak. No, Niesamowite miała pani zdolności. <grytmem> Chcę na koniec coś powiedzieć. Tak. Kocham panią, pani Elizo. Ojej. A myślałem, że będzie cicho. Nie, ja, ja nie, ja, ja brutalna nie, nie. Marta Lipińska była z nami w programie trzecim. Zapraszamy każdego dnia o każdej porze. Te korytarze znowu żyją. Gdyby chciała pani nas tutaj odwiedzać, to jest zawsze mile widziana. Bardzo się cieszę i dziękuję bardzo za takie miłe zaproszenie. Marta Lipińska, bardzo dziękujemy. Odcinek z anteną. Pani Eliza w roli anteny, już za 7 minut na antenie programu trzeciego. A dziś po 14 na żywo w tym studiu pojawią się wspólnie Marta Malinowska i kolejna wspaniała artystka, która teraz zaśpiewa, Urszula Duciak. Ładnie było na no to, co. Wszystko I'm mm. the Tak grali nam, ja nie skarżę się.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 Koła wcześniej Urszula Dudziak. Przypomnę, pojawi się w studiu Przemyśliwieckiej dziś po 14 na żywo. Uwaga, anteny przygotowane i nastawione. Kocham pana, panie Sułku. Cicho, nie przeszkadzać mi tu słowo honoru. Hurany! Hurany! No, no, tam jest! Tam, tam jest! Uważaj, uważaj! Dlaczego pan tak krzyczy, panie suku Cicho, masz ci los. Znowu migają. No, musiałam się podrapać. Akurat teraz, tak? Teraz panią zaspędziało, tak? No tam, ja nie, nie mogę nic poradzić. Pa, panie sułku? Co? usiadł. Na czym? Mniejsza z tym, usiadł i siedzi. A, A asio, asio... Zaraz asio. mu nasypię okruchów, biedny wróbel. Cholera jasna. Co tu tak wieje? Moim zdaniem wiatr, prawda? Zamknę okno. No wtedy zlecę. No, Przewrzaśnie mi pana rękę, prawda? Prawda. Szkoda, szkoda, że nie ma głosu. Szkoda cholera jasna. Dobrze, że jest przynajmniej obraz nieczęsto nie, znajduje się na śmietniku zupełnie jeszcze niezły telewizor. Ja go znalazłem. Ciekawe, kto go wyrzucił. Gajowy marucha nie, on ma lazuryt. Doktor Fałaszewski ma, ma węgierskiego oriona. A to jest? Co to jest za marka? Zaraz, zaraz, zaraz, wiła. Vi, może Wisła. By, były takie telewizory kiedyś. Tak. To Wisła! Cholera jasna! Panie Sołkurze, czy będzie Pan jeszcze dzisiaj oglądał program? A o co chodzi? Jeżeli, jeżeli na dziś ma Pan dosyć, mogłabym wyjść do mieszkania, z mam trochę. No dobrze Pani wie, że nie stać nas na prawdziwą antenę. Dobrze Pani wie, że musi Pani trzymać palce w gniazdku antenowym, żeby było coś widać. No, no. Dlatego wystawiliśmy panią za okno. A tak między nami mówiąc, powinna pani od dawna siedzieć na dachu. Najlepsze są anteny dachowe. Słowo honoru. A, a z dachu nie sięgnę ręką do gniazdka, panie Słuchu. No to już siła wyższa. Panie Słuchu. Co? Wrona mi siadła. Na czym? Na, na prawym obajczyku. Nie, nie, nie. To nie wrona, to kawka. Niech pani ją capnie za ogon. I po co, po co to wszystko, panie Suchu? Przywiążemy ją za nogę do stołu, a następnie przystąpimy do oswajania tej kawki. Podobno można nauczyć mówić taką kawkę. Słowo honoru znowu miga. Swędzi panią znowu? Nie, nie, to, to widocznie przelatywał samolot. Wtedy zawsze miga. Wierci się pani i tyle. Tędy od dawna nie przelatywał żaden samolot. e, ej, bierz go! Bierz go, idioto, ty ty idioto, idioto, no! Kogo pan tak wymyśla? Matąkowi. Koziołkowi? Tak, co za matą, rozjechali go. Na śmierć? Nie, wstał, o, ha, ha, ha, przygnietli go. Na, na dobre, panie sułku? Nie, wstaje, idzie. Siada! Ho, ho! Zastrzelili go! O, to to już koniec, prawda? Tak, ale za tydzień dalszy ciąg! Czy mogłabym już wejść? Teraz tak! Ach. Ach. No, no i jak się spisywałam? Migało słowo honoru. ale ogólnie to jowo zobaczymy. Coś? O Słuszna uwaga. Z ust mi to pani wyjęła. Lubię sobie podjeść, cholera jasne. Kto by tego nie lubił, prawda? No Panie Elizo, palec w gniazdko i za okno. Zaraz się zacznie rodzina Wajtoków. Oj, już, już idę. No co tam? Nie, nic, nic takiego, panie Sołku. Ja, ja, ja, ja tylko tak. Co pani tylko tak? No. Pan sobie czasem pomyśli, że ja tam, za oknem, na mrozie, narażona na wróble i kawki, sama, dla pana wygody, dla pana komfortu, dla pana dobra. No przecież wiem, cholera jasna, dla mnie oczywiście. Na razie tutaj nie ma nikogo słowo honoru. Stracimy początek, szybciej, pani Tak, tak, tylko, tylko to, no... No no o, ty, ty, Tylko to chciałam wiedzieć. Przyjemnego odbioru, panie sułku, jedyny. Cicho! Miga? Nie! Cholera jasna. W czasie, kiedy pan sułek rozparty na podłodze, obejrzał szczegółowo film, gajowy marucha, stojąc pod ich oknem, obejrzał szczegółowo panią Elizę i pokiwał głową z głębokim namysłem. Gajowy jest w trakcie opracowywania widowiska, mój program na antenie. Do usłyszenia. Gajowy. Jaki bohater nagle. Kocham pana, panie Słuku, Marta Lipińska, Krzysztof Kowalewski, Jacek Janczarski. Dziękujemy za te spotkania. Przypomnę więcej w ramach powtórki z rozrywki, także na kanale, na YouTubie i nie tylko powtórka z rozrywki. Tam dużo pana Słuka i pani Lizy na wiosnę. A w kominie szurum burum, a na polu wiadr do wtóru z płyty Nosowska Osiecka, płyty nagrywanej tutaj w studiu imienia Agnieszki Osiedzkiej, Przemyśliwieckiej 3,57 lata temu, gdzie także przez lata nagrywano kolejne odcinki słuchowiska Kocham Pana, Panie Sułku. Słuchaliśmy dzisiaj trzech. Była z nami Małta Lipińska. Przypomnę, że na kanale Powtórka Zozywki w sieci 300 odcinków Kocham Pana, Panie Sułku do znalezienia. Patrzę na nasz rozkład jazdy dziś na antenie programu trzeciego. Za chwilę muzyczna Poczta UKF. Tomek Żąda już czeka na spotkanie z państwem. Potem Marta Malinowska, a w studiu także Urszula Dudziak. Po nich Agnieszka Szydłowska, po niej Darczo i Łoniu, czyli trzecia strona medalu, potem Aksamit Anna Gacek, potem Anna Dudzińska w audiodokumencie, potem Grzegorz Hoffman, Jerzy Kordowicz i tak dalej. Krzykuje się wspaniały lany poniedziałek na antenie programu trzeciego. Proszę nie odchodzić od radia tego stacjonarnego czy internetowego. Zaczynaliśmy dzisiejsze spotkanie po dziewiątej od Sebastiana Tellier i nim także się pożegnamy. Dziękujemy za ostatnie trzy godziny. Krzysztof Sagan, Anna Lalka i Michał Nogaś. Dzień.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 we wtorek i środę banany 2,99 za kg z Kaufland Kart, 2 kg na osobę. A ćwiartka z polskiego kurczaka, z lady lub w opakowaniu XXL, kg 4,99 z Kaufland Kart, 3 kg na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Uwaga kierowcy! Na stacjach BP trwa coś naprawdę wyjątkowego! W aplikacji BPmi czekają urodzinowe super okazje!